Witam serdecznie, z tej strony Bania, podcast o piwie. Dzisiaj spontaniczny odcinek, odcinek, który będzie bez specjalnego montażu, będzie bez cięć. Będąc w sklepie znalazłem piwo, które się nazywa Grolsch. Jest to holenderskie piwo, piwo typu lager, o takiej standardowej zawartości alkoholu, czyli to jest 5% tym co mnie skusiło w tym piwie jest niewątpliwie butelka. Butelka, która jest bardzo specyficzna. Ma takie zamknięcie, można powiedzieć, na taki porcelanowy korek z metalowym kabankiem. Wygląda super. Właśnie robię tutaj kilka zdjęć, żeby na stronę wrzucić. O tak, ładne ujęcie. Znaczy mam nadzieję, że ładne ujęcie a jednak brzydkie wyszło. Co ciekawe zdjęcia z lampą błyskową wychodzą mi gorsze niż bez lampy. Włączmy lampę. Dzisiejszy odcinek będzie z pewnością króciutki. Będzie nakierowany na to żeby no, opowiedzieć tylko parę słów o tym piwie. Takich czy mi smakuje czy nie. Z no, tych zdjęć. Więc tak. Może zacznijmy od otworzenia piwa. O, jest zimne, dobrze schłodzone Zresztą każde piwo powinno być zimne. Uwaga, uwaga! Będę otwierać. O, buchnęło niczym korek od szampana. Ciekawe to zamknięcie, bardzo intrygujące. Tak jeszcze zróbmy niemal fotkę. Ojej, strasznie rozmazana wyszła. Otrzymałem niedawno komentarz na stronie, że pierwszy odcinek był za długi. Może i był za długi, tak że każdemu się musi podobać słuchanie o piwie przez 40 minut. Ten będzie z pewnością dużo krótszy. Nalałem piwo sobie do szklanki. Piwo jest bardzo jasne. Piana jest obfita. Jest ładna, gęsta. Nie zawiera w sumie nie, nie, zawiera bardzo dużo bąbelków, jednak takich drobnych. Pierwszy spróbuję. Trochę goryczki czuć, ale ten pierwszy łyk to była praktycznie sama piana. Poczekam chwilkę, niech opadnie. Piwo bardzo ładnie wygląda. Jak już mówiłem, skusiłem mnie jego butelka. Nie było to piwo najtańsze, kosztowało 4,50. Widziałem je już w kilku supermarketach. Jednak nie wiem czemu się na nie wcześniej nie zdecydowałem, tak jakoś pod wpływem impulsu kupiłem i, i wpadłem od razu na myśl, żeby nagrać z tego podcast. Właśnie spróbowałem piwa, jest jest bardzo dobre, nie jest tak gorzkie jak piana. Nie za wiele w sumie mogę opowiedzieć o historii browaru, z którego to piwo pochodzi, ponieważ... Jak już mówiłem, jest to odcinek tak. bardzo spontaniczny. Jestem kompletnie nieprzygotowany. Może opowiem o butelce. Jest pękata butelka z szyjką, z szyjką, która posiada przewężenie na kabłąk. Ciekawe, rozwiązany jest właśnie ten korek. Zamknięcie takie istnieje z czasów, z czasów takich sprzed 10-20 lat. Pamiętam, gdzieś w domu kiedyś miałem takie właśnie butelki. Tak, a może to było u, u jakiegoś znajomego? Widziałem. Niemniej jednak e, spotkałem się z takimi zamknięciami już e, wiele lat temu. Piana opadła po minucie czy dwóch, jest mniej więcej wysokości jednego centymetra. Bardzo ładnie teraz wygląda. Czas na kolejne zdjęcie. Mm. Tak, nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że się tutaj E, chwalę komputerem czy, czy telewizorem, ale po prostu e, tak mam sprzęt ustawiony, e, że z jakiej strony bym zdjęcia nie robił to coś będzie tam jednak widać. Mam nadzieję tylko, że nie będzie widać tego, że mi trochę piwa ze szklanki jak nalewałem uciekło i się rozlało na stole. Cóż, e, chwileczkę sprawdzę ile mi się tam nagrało. ile mi się nagrało, jest 6 minut. Nie wiem, o czym mógłbym jeszcze powiedzieć. Może po prostu się napije. Nie mogę tego piwa do żadnego innego porównać. W smaku mi się wydaje, że to jest niepowtarzalne. A może po prostu za mało piw jeszcze w życiu wypiłem. Tak, piwo jest bardzo klarowne jest idealnie złote jak już mówiłem jest smaczne takie nagrywanie samemu zaczyna mi iść coraz, coraz gorzej będąc nieprzygotowanym ciężko jest cokolwiek mówić więc, więc dzisiaj będzie może taki podcast nie tyle o piwie co przy piwie i tak coś mogę powiedzieć mam, mamy jeszcze jaką taką pogodę jest całkiem ładnie podszedłem do okna no, słuchać odgłosy z wszechobecnych budów trwają, trwają ciągle jakieś remonty. Jest to takie duże blokowisko. ja Miałem akurat przyjemność mieszkać w takim niewielkim bloku czteropiętrowym wszędzie jest dużo zieleni, dużo roślin. Trawa przed każdym blokiem, za blokiem jest w sumie tak, można powiedzieć, że Wygląda to niczym domy postawione w parku, bardzo mi to odpowiada oczywiście, lubię zieleń, lubię ciszę, spokój. Wszystko to tutaj mam pomimo tego, że na przykład do centrum mam może 10 minut tramwajem. Jest to taka ostoja spokoju, tak po burzliwym dniu na uczelni można sobie wygodnie odpocząć. Cisza, spokój, to co lubię. Dzisiejszy odcinek może zebrać takie nieprzyjemne noty od was, ale, ale cóż, tak mnie wzięło na nagrywanie, więc czemu miałbym nie nagrać? O, mam pomysł, może zrobię zdjęcie swojej nagrywajki, e, czyli, czyli mojej noki wyposażonej w mikrofonową gąbkę. E, całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Tak, starałem się uchwycić i mój telefon nagrywający, oraz y, piwo. Tak więc może, może opowiem trochę o tej Nokii. Początkowe odcinki nagrywałem y, przy pomocy standardowego dyktafonu, jaki się znajduje w telefonie. Oczywiście chodzi mi tutaj o software. Jakość nagrań była bardzo niska więc dołączyłem zestaw słuchawkowy i nagrywając przy, przy pomocy zestawu słuchawkowego jakoś udało mi się zredukować trochę szumy trzaski jednak występowały bardzo takie słyszalne zaburzenia takie buczenie można powiedzieć jednak było to naprawdę nic w porównaniu z tym jak, jak brzydki był dźwięk przy nagrywaniu właśnie be, bez tego zestawu słuchawkowego, po pewnym czasie znalazłem program, który się nazywał ALON MP3 DIKTAFON. I cóż, e, e, myślałem również, że, że przy nagrywaniu mocy zestawu słuchawkowego będę miał e, jakość trochę lepszą. Jednak też było dużo buczeń. Postanowiłem sprawdzić, jak to jednak będzie się zachowywać bez słuchawek i, i tu byłem bardzo mile zaskoczony. Dźwięk jest czysty, nie ma szumów, dyktafon bardzo dobrze zbiera, w tej chwili mam go ustawione na 25% czułości mikrofonu i w sumie mając zbyt blisko ust dyktafon, znaczy dyktafon, telefon mając zbyt blisko ust występują przez sterowania ale staram się jakoś tam kontrolować. Jeśli ustawię na wyższą czułość mikrofon to mogę na przykład postawić w jakimś punkcie sobie telefon, odejść od niego na 5 metrów i mówić normalnym głosem i spokojnie wszystko dobrze słychać. No oczywiście też zbiera wszelkie hałasy dookoła. Tak to już jest, ale niemniej jednak grywając w jakimś hałaśliwym miejscu można spokojnie sobie nagrywać i, i mieć pewność, że będziemy słyszalni no nie licząc wszelkich właśnie zakłóceń a może jeszcze wrócę na chwilę do piwa. Ma no, bardzo przyjemny chmielowy aromat mm. piwo dobre, jednak nie wiem czy, czy nie bardziej się opłaca kupować je w butelkach 033 butelka ta, którą ja mam na ten fajny korek ma pojemność 0,45 litra i kosztuje 4,50. No nie, w sumie wychodzi na jedno, jeśli, no 0,33. Przeliczając na litry wychodzi kilka groszy. Taniej jednak myślę, że właśnie dla, dla tej butelki warto troszkę więcej zapłacić. I mieć się nie tylko przyjemność smakową, ale i cieszyć oczy wyglądem piwa. Odcinek nieskładny, odcinek taki chaotyczny. No, zresztą jak, jak wiele innych odcinków, które nagrywałem, a które nie poszły do produkcji, e, może kiedyś wezmę, pozlepiam z nich jakiś mit, albo wrzucę je na serwer, żeby, żeby tu była jakaś taka. Rozrywka dla słuchaczy, jakie to można nieudolne odcinki nagrać. Jest dzisiaj, teraz w tym momencie, w którym nagrywam, jest środa. Data nie jest nikomu potrzebna, mam, mam wolę dzisiaj na uczelni, nie muszę się gdzieś spieszyć. Siedzę sobie w domu, odpoczywam. Cóż tu jeszcze, by opowiadać? Może znowu sprawdzę, ile mi się tam nagrało. 14 minut, więc e, całkiem, całkiem ładnie. No, może ucieję w odtwarzaczu, nie będzie to 14 minut, bo, bo pomimo tego, że podcast miał być bez cięć, to chyba jednak parę rzeczy trzeba będzie usunąć. Strasznie denerwuje mnie to, jak już mam wszystko nagrane, zaczynam obrabiać podcast, to siedzę i praktycznie co, co 5-10 sekund Pojawia się taka przerwa i tylko yy, yy. no jest to strasznie denerwujące jakoś, nie potrafię się pozbyć nawyków stawiania właśnie takiego yy, czy, czy wydawania jakichś dziwnych odgłosów. Yy. O, znowu. Może jakieś dłuższe obsłowanie z mikrofonem poprawi jakość moich właśnie tutaj rozważań, będę mówił składniej. Może po prostu będę się bardziej przygotowywał przed odcinkami, i wtedy dopiero będę nagrywał. Ale myślę, że raz na jakiś czas taki odcinek nieprzygotowany fajnie może zabrzmieć. Dostałem jakiegoś SMS-a. Hello? Gienek? Cześć, Alo i zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ja no na chwilę z tej Ameryki dzwonię. Słuchaj, pisz www.beznazwynet ja słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce godają, że to je ponoć podcast polski podcast, ale on je jeden na caluśkim świecie co on się w ogóle nie nazywa. no ja, hopie, nie nazywa się i to je polski podcast bez www.beznazwynet ja, słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz, jak to posprawdzosz ja, hopie, no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 Właśnie dostałem SMS-a obery, że na właściciela mojego numeru telefonu czeka 10 tysięcy złotych, wystarczy tylko potwierdzić odbiór tej wiadomości, ale nie skuszę się, szkoda mi pieniędzy na to, żeby i tak nic nie wygrać. Tak, denerwujące są takie SMS-y z sieci, dostaję ich czasami nawet po kilka dziennie. Mam nadzieję, że to już jakiś znajomy się odzywa tu rozczarowanie i ERA mnie kocha, ERA do mnie pisze a ja ERA olewam systematycznie i nikt nic nie odpisuje nie, w sumie raz jak dostałem SMS-a o raporcie pogodowym, że mogę dostawać przez tydzień za darmo, to się na to skusiłem. i faktycznie przez tydzień za darmo miałem bezpłatne smsy na temat pogody jak mniej więcej koło godziny 8 rano przychodziły, ale po tygodniu się okazało, że trzeba tam płacić kilka złotych chyba miesięcznie za takie raporty, więc zrezygnowałem z tego oczywiście też bezpłatnie, nie miałem problemów pod to tyle o telefonie i o sieciera doszły mnie słuchy, że pewien użytkownik blipa planuje zrobić podcast na temat regę zapytał mnie się co ja o tym myślę, więc ja jako jeszcze bardzo, bardzo niedoświadczony podcaster, o króciutkim bardzo stażu, e, czy jak w jednym ze swoich odcinków powiedział Filip... E, nie, to nawet nie było w odcinku, to było e, w Radiu Szczecińskim. E, Filip Dawidziński powiedział, że na miano podcastera zasługuje ktoś, kto ma 10 odcinków, czyli e, nie wiem, kiedy to jeszcze pójdzie na serwer, ale zapewne ja się do tego nie łapię. Hmm, więc ten użytkownik Glipa zapytał mnie się, co myślę o tym podcaście, że on ma tremę, że ma lekką wadę zmowy, a nie wie, czy w ogóle ktoś zainteresuje ten jego podcast na temat Reggae. cóż, ja moim skromnym i bardzo niedoświadczonym zdaniem mogę powiedzieć, że próbuj śmiało coś nagrać a, a co już, jeśli jeśli nie będziesz miał słuchaczy, jeśli podcast się nie przyjmie, to przecież żadna tragedia się nie stanie. Niemniej jednak myślę, że znajdziesz spore drono odbiorców, ponieważ muzyka EG jest całkiem popularna. Sam czasami lubię słuchać. Oczywiście nie jestem tutaj jakimś znawcą tematu, więc nie za wiele się mogę wypowiedzieć. Niemniej jednak e, lubię czasami takie rytmy. I tak na pewno znajdziesz kogoś kto z chęcią Cię posłucha, kto Ci skomentuje Twoje odcinki. Z pewnością będziesz mieć frajdę przy nagrywaniu. Tak, to by było na tyle e, w moich opinii, które są na pewno bardzo niefachowe i są e, no, mało rzeczowe. A piję sobie jeszcze troszkę piwa. Mm, coraz bardziej mi smakuje. Jest to piwo takim o takim wyczuwalnym po smaku chmielu, ale nie jest gorzkie. Jest takie aromatyczne bardzo. Zdecydowanie wysoko je na swojej liście miejscowie. E, tak, może opowiem troszkę na temat e, jakichś przyszłościowych planów e, dotyczących podcastu o piwie. No, rozmawiałem z jednym z swoich znajomych dogadaliśmy się na wypad na bilarda myślę, że będzie miał miejsce za jakieś dwa tygodnie od czasu nagrywania tego właśnie odcinka możliwe, że słuchasz już to po tym wypadzie na bilard, możliwe, że jeszcze przed tak mam nadzieję, że znaczy mam nadzieję, wiem na pewno, że przeprowadzę z nim jakiś wywiad, mam nadzieję, że nie będzie czego posłuchać. Mój znajomy, może przedstawmy go z ksywki Umry. Umry, serdecznie Cię pozdrawiam, trzymaj się ciepło. Umówiliśmy się w naszym takim, można powiedzieć, w naszym barze, czyli, czyli tam gdzie chodzimy zazwyczaj, w Sulęcinie, na małe, na małe granie i gadanie. Oczywiście będę mieć ze sobą swoją Nokię. Eee, zobaczymy, może ktoś jeszcze się w tym odcinku pojawi. Eee, tak, z reguły planujemy wyjście we dwóch, a na miejscu się okazuje, że jest nas powiedzmy czterech albo sześciu. I... I w sumie dobrze, ma kto się składać na bilarda, sobie pykamy tam troszkę. Oczywiście jest to bardzo amatorska gra i czasami na przykład rozegranie jednej partii na na no, takim małym stole, bo, bo to nie jest tam stół taki ten dziewięciostopowy, tylko ten znacznie mniejszy na no, takich niestandardowych rozmiarach. Zajmuje nam czasami taka jedna partia nawet pół godziny, więc to jest strasznie długo, ale ale frajdę z tego mamy z naszej amatorskiej gry i to się w sumie powinno liczyć najbardziej. Nagrywając ten podcast na pewno nie będzie Słyszę. Nie będą słyszalne jakieś nie wiadomo jakie hałasy, jak to czasami się w barach zdarza, ponieważ jest to taki bar, pub, mało odwiedzany. Niewiele osób tam zagląda. No i my się staramy tam. Za każdym razem, jak nasze wizyty w nie się pokrywają, bo ja tu siedzę w Szczecinie, Umbre siedzi w Zielonej Górze, jak nasze wizyty się pokrywają, to staramy się tam zawitać. I ostatnio mieliśmy kilka razy ochotę pójść sobie właśnie pograć, a na miejscu się okazywało, że pilart nie działa, złamała się płyta stołu i na pewno już za trzy dni będzie wymieniona. Po trzech dniach się okazywało, że za tydzień, potem że za miesiąc, aż w końcu straciliśmy nadzieję, a się okazało jednak, że wymienimy, możemy grać z powrotem. I... I tak, i to tyle o planach na jeden z odcinków. Może jeszcze opowiem o, troch, o piwach, które w, w najbliższym czasie zamierzam skosztować i opowiedzieć o nich ja tutaj właśnie w podcaście. E, z pewnością będzie to piwo o kocinie Nigdy wcześniej go nie piłem, jednak e, mam już e, kupione, leży w lodówce, już można powiedzieć, że dobry tydzień. A zanim nagrom odcinek, pewnie jeszcze poleży z 1 albo i 2, e, tak, e, nie mam jakiegoś takiego oparcia, że jak mam piwo w lodówce, to trzeba je jak najszybciej wypić. Wręcz przeciwnie, może czasami leżeć na eti miesiąc, czekając na odpowiedni moment. Przepraszam bardzo. Tak, jak już mówiłem, że. Hmm, Mogę, mogę oczekiwać właśnie na ten specyficzny moment, kiedy stwierdzę, że tak, właśnie teraz mam na to piwo ochotę, czy, czy że w ogóle mam na cokolwiek ochotę, czy mam ochotę nagrać podcast. O, słychać jak, mam nadzieję, że słychać, jak tu drzewa ładnie mi szumią przed oknem. Ech, tak, rośnie taka akacja, ale tak, o, mówiłem o piwie. Lubię, lubię jak to piwo czeka na mnie, a nie ja na piwo. Tak, przed chwilą było słychać jak tu ładnie akacja szumiła, szumiała, szumiała, szumiała. E, mam kilka takich drzew e, mocno liściastych przed domem. Właśnie akacja, klon, lipę tu widzę. Tam widzę drugą, trzecią, no nawet jedna wierzba jest, także... Różnorodność drzew lepsza niż w niej jednym parku yy, Tak, myślę, że Można już zakończyć ten chaotyczny, nieskładny odcinek A może sobie zostawię teraz mikrofon, jeśli już mi się go nie chce w ręku trzymać yy, Napiję się znowu piwa yy, Może jeszcze coś się czy piwa grolsz Powiem tyle, że to otwarcie może służyć również jako zamknięcie. Jeśli wlejemy sobie na przykład pół piwa do szklanki, zamykamy je z powrotem, żeby się nie wygazowało tak szybko. I może sprawdźmy jeszcze, czy znowu się otworzy z takim hukiem jak za pierwszym razem. A jak? Tak, strasznie mi się to podoba. Taki, taki szampański klimat wchodzi do tego piwa. Zdecydowanie polecam każdemu piwo Grosz. Nie wiem w sumie, czy, czy dobrze to nazwę wypowiadam, ale mniej więcej każdy chyba się domyśli o co chodzi z Wrzucę zdjęcia na tę stronę. To nie będzie najmniejszego problemu. Tak, mówiłem, że ładna jest pogoda, że korzystam z tego e, słonecznego dnia i ciepłego, w sumie, jak na ostatnie warunki, ale siedząc już tu trochę przy otwartym oknie z martwym, więc... Yy, tak, ja zamykam okno. Tak, o, zamknijmy okno. Powinno się zrobić od razu ciszej. Yy, myślę, że już czas zakończyć ten odcinek. Do usłyszenia. No, możecie oczywiście jakieś komentarze zostawić, znak tego, że wysłuchaliście no i powiedzcie co sądzicie właśnie o takich odcinkach nieplanowanych, nieprzygotowanych i do usłyszenia kolejnym razem. Mówił Bania. Cześć.